Sola skryptura, łacina, powiedzieć w towarzystwie łacińską sentencję to jest coś, ale nie będę tego dzisiaj robić. Chciałbym Was zapytać, kto z Was miałby odwagę napić się wody z rzeki Wisły? O tak... Nie przez żaden filtr przechodzący, nie przez oczyszczalnię, uzdatnianie, nawet nie przez taki kuchenny filterek, ale zwyczajnie podchodzisz z kubkiem i pijesz do dna. Bardzo dobra odpowiedź, Andrzej. Tego właśnie się spodziewałem. Gdybyśmy zrobili to w okolicach Warszawy, Torunia lub Gdańska, to powinniśmy mieć już wybrany numer 112 raczej żeby pomoc szybko dotarła. Ale jeżeli zrobimy to w okolicach Baranie Góry czy Babie Góry? ja zawsze się mylę, Baranie Góry, tam gdzie ta Wisła jest takim górskim strumyczkiem, gdzie woda jest krystalicznie czysta, możemy bezpiecznie pić. Możemy bezpiecznie zaspokoić swoje pragnienie, możemy wziąć ze sobą na zapas i dać też innym tą czystą, źródlaną wodę. Na początku wieku XVI pewien człowiek, ksiądz Marcin Luther odkrył nowe dla siebie źródło. Tym źródłem było Pismo Święte. Marcin Luther pojony był wieloma napojami i płynami w trakcie swojej edukacji na duchownego. Ale kiedy zasmakował wodę Pisma Świętego, kiedy zasmakował z tego źródła, to radykalnie zmieniło jego życie. I kiedy skonfrontował treść tego, co czytał, z tym, czego go uczono i co powszechnie wówczas praktykowano, sformułował po kilkunastu latach zmagań, rozmyślań, debat, to słynne stwierdzenie, między innymi: sola scriptura, co znaczy w naszym języku, jak już wszyscy wiemy, tylko pismo. Oczywiście chodzi o Pismo Święte. Wtedy wydawało się i było to naprawdę rewolucyjne. No, dla niektórych, a może i dla wielu ludzi, szczególnie w naszym kraju, nadal jest to rewolucyjne. Tylko Pismo. Ale tak naprawdę pierwszy Kościół, ten apostolski, o którym czytamy właśnie w Piśmie Świętym, miał na początku do dyspozycji nawet mniej niż całe Pismo Święte. Pierwszy Kościół miał do dyspozycji tylko Stary Testament. I dopiero w ciągu kilkudziesięciu lat istnienia Kościoła, od czasu spisania pierwszych Ewangelii aż do czasu spisania objawienia świętego Jana, czyli w przeciągu mniej więcej 50-60 lat, Kościół uzyskał drugi dokument, który został włączony do tej całości, jaką jest Pismo Święte. Tak więc tylko Pismo. Ale jeżeli znamy historię, a myślę, że każdy z nas... Chociaż troszeczkę w historii się orientuję, wiemy, że z czasem do tego czystego strumienia, strumienia nauki zaczęły napływać inne wody, nie tak czyste. Zamulone, zabłocone, zanieczyszczone, a czasami były to wręcz ścieki i trucizna. Dziś kochani, chciałbym przekazać kilka bardzo ogólnych i podstawowych informacji na temat Biblii, na temat Pisma. Nie będzie to może kazanie, które rzuci nas na kolana, chociaż kto wie. Chciałbym ten czas poświęcić na to, abyśmy zrozumieli, czy może dowiedzieli się nieco więcej na temat istoty natchnienia Pisma Świętego. A za tydzień, jeśli będzie taka możliwość, Bóg zechce, chciałbym mówić na temat tego, jak Biblia wpływa na życie człowieka, jak zmienia życie. Czym jest Biblia? W krótkich... W słowach możemy powiedzieć, że jest to spisane Słowo Boga. Inne określenie, jest to list. List, którego nadawcą jest Bóg, adresatem jesteś Ty. Jestem ja, jesteśmy my. Jest to dokument. Dokument ma tą cechę, że to, co w nim jest zapisane, można do tego zawsze wrócić. Jest to pewnego rodzaju konstytucja Królestwa Bożego. Więc ten podstawowy zapis, który opisuje, określa, czym jest Boże Królestwo. Biblia to przesłanie dla wszystkich pokoleń. I wiecie, to jest fantastyczna sprawa, że mamy ten przekaz w formie spisanej. Dlatego, że nie jesteśmy zdani już więcej na intuicję, na domysły, na dedukcję, na przypuszczenia, na jałowe dywagacje. Ja myślę, że tak, a ja myślę, że tak, a on myśli, że tak, a ona jeszcze inaczej. Nie, mamy spisane słowo, do którego możemy się odnieść, odwołać i zweryfikować to, co nam się wydaje, co mi się wydaje, co jej się wydaje, co jemu się wydaje. Poprzez to, że jest to słowo spisane, chronieni jesteśmy przed wymysłami i urojeniami ludzi. A uwierzcie, tego nie brakuje. Ludzie mają fantazję. Ludzie są twórczy. Fantazja poniosła niektórych bardzo, bardzo daleko. Jesteśmy chronieni też przed kłamstwem i zwiedzeniem diabła, który próbuje Wcisnąć swoją, w cudzysłowie, prawdę ludziom. Dlatego tak bardzo cenne jest to, że mamy tę księgę w formie spisanej. Będę to jeszcze kilka razy powtarzać, aby to nam głęboko zapadło w naszych sercach, w naszej pamięci. Mamy ten niezmienny punkt odniesienia do tego wszystkiego, co dotyczy naszego życia. Niezmienny punkt odniesienia. Ten sam od stuleci, a nawet od tysiącleci. Biblia jest jak skała, jest jak kotwica, która trzyma statek w miejscu. Psalm 119, wiersz 89, mówi, że Słowo Pana trwa na wieki i jest niewzruszone jak niebiosa. Powtórzę miejsce. Psalm 119, wiersz 89. Wiecie, Bóg raz na zawsze się objawił ludzkości. Wielokrotnie i wieloma sposobami w dawnych czasach, w ostatnim czasie przez syna swego i to wszystko zostało spisane dla nas. Dla wszystkich kolejnych pokoleń. Po to, żeby Pan Bóg nie musiał się na nowo w każdym pokoleniu i każdemu człowiekowi objawiać tego wszystkiego od początku. Już to zostało objawione. Już to zostało przekazane. Już to zostało spisane. I możemy do tego sięgać. Biblia pisana była przez długi czas. Nie wiem, czy wiecie, ale aż około 1600 lat. Żadna księga na ziemi nie powstawała tak długo. 1600 lat. I niesamowita jest zgodność intencji, celów i tego, co każdy kolejny pisarz w Biblii przedstawia. Tego obrazu Boga, który rysuje się nam coraz pełniej aż do końca. Od czasów patriarchów, mniej więcej od czasów Abrahama, aż do czasów Apostoła Jana, który zmarł jako ostatni w latach 90. I wieku. Olbrzymi okres. Naliczono, że Biblię pisało jako narzędzia, jako pisarze około 40 ludzi, 40 osób. Więc 40 osób w ciągu 1600 lat spisało to dzieło, które do dzisiaj nie ma sobie równego. Które jest najpełniejszym, pewnym objawieniem Boga. Pytanie kontrolne. Ile mamy ksiąg biblijnych? Głośniej? To żeby było łatwiej, to może rozbijemy w tym testamencie. Wiedziałem, że was zagnę. W Starym Testamencie. A więc to kazanie jest potrzebne. W nowym Testamencie mamy ksiąg. 27, to już jesteście bardziej pewni. Razem to daje, szybko podliczamy w pamięci, 39 i 27 to jest 66. Tak? Nie ma błędu? Zerkam na matematyczkę, żeby nie było. Nazywane są kanonem. Kanon, czyli wszystkie natchnione księgi w składzie pisma to jest kanon. Kanon. Więc żeby nikt nie był zdziwiony, co to jest kanon biblijny, to są wszystkie natchnione księgi razem. Te, które są włączone w skład Pisma Świętego. No dobrze, ale skąd wiemy, że włączono właściwe księgi? To jest bardzo potrzebne i ważne pytanie. Często możemy słyszeć albo gdzieś, wiecie, dzisiaj internet rządzi światem i ludzkimi umysłami na różnych forach mędrcy mędrkowie i mądrale się wypowiadają, a kto to widział, kto, to, kto tam był, a się dosłownie zacytuje na Skąd wiemy, że włączono właściwe księgi, skąd wiemy, że one były natchnione? Powiem wam tak, skracając tam historię różnych synodów rabinicznych, żydowskich i synodów Kościoła, pierwszego Kościoła, które obradowały debatę, że zarówno Stary, jak i Nowy Testament, Stare i Nowe Przymierze dopuszczono te księgi po długich dyskusjach te, które, uwaga, powszechnie i od zawsze uznawano za natchnione i autorytatywne, których pochodzenie nie budziło wątpliwości. O których wiedziano, że są pochodzenia tego proroka, tego króla, tego apostoła, tego ewangelisty. Dlaczego to zrobiono? Dlatego, że tak jak powiedziałem wam, ludzka fantazja nie zna granic. I niemal równolegle z tymi księgami, które były natchnione przez Ducha Bożego i które Boże ludzie spisywali pod dyktandem Bożym, pojawiały się księgi próbujące dorównać tym, że niektóre z nich, są to po prostu księgi o jakichś historiach, moralne, pouczające wszystko w porządku, ale niektóre z nich niosły skrzywiony obraz Boga, skrzywiony obraz Jego wymagań. I były też często niewiadomego pochodzenia, Księgi takie, te niewiadomego pochodzenia nazywamy, to pewnie też wiecie, to są apokryfy. apokryfy, księgi apokryficzne, czyli ukryte pisma. Nie wiemy, kto je napisał, kiedy, w jakich okolicznościach, ale pretendują do tego, aby być księgami natchnionymi, chociaż takimi nie są. Więc powtórzę, wybrano te, które zawsze bez wątpienia uznawane były za natchnione, za pochodzące od osób użytych przez Boga. I których autorstwo nie budziło żadnych wątpliwości. Była to właśnie reakcja na te mnożące się fałszywki. Jest wiele fałszywych Ewangelii na przykład. Ewangelia Tomasza, Judasza i tak dalej. Możemy fantastyczne rzeczy wyczytać w tych tajemniczych księgach. Skład kanon Starego Testamentu został ustalony około 100 lat przed naszą erą. Przed narodzeniem Pana Jezusa. Już wtedy uczeni żydowscy powiedzieli dosyć, Dosyć tego tworzenia, tej niepewności, dosyć tej sytuacji, w której jakieś nowe księgi pretendują do tego, żeby dyktować nam jak mamy żyć, sprawdzamy. I po długich debatach wieloletnich ustalono księgi, które od początku nie budziły żadnych wątpliwości. Były zawsze. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, ta dyskusja trwała aż do połowy IV wieku, do lat setnych. I powtórzę, nie wybrano, co ma być kanonem, lecz potwierdzono to, co od początku bez wątpliwości było uznawane za natchnione. Więc to nie było tak, to co wybieramy, głosujemy. Kto jest za tą księgą? Ręka do góry, a kto jest za tamtą? Ręka do góry. Nie, czegoś takiego nie było. To nie było głosowanie. Wiecie, nie głosuje się nad prawdą. Prawda jest prawdą. Nie głosuje się nad tym, co Bóg mówi. To się albo przyjmuje, albo się odrzuca. Nie możesz głosowaniem potwierdzić ważności Bożego przesłania. Możesz tylko je przyjąć. No, jeśli nie chcesz, możesz się odrzucić. Ale twoje głosowanie nic nie zmieni. Nie ma żadnego znaczenia. Tak więc nie były to głosowania. Było to potwierdzenie. No dobrze, a czym jest to natchnienie? Myślę, że to też jest ważne pytanie. Mówimy, że Pismo Święte jest natchnione. No dobrze, ale co to znaczy? W języku potocznym od czasu do czasu używamy takich sformułowań, że ktoś śpiewał jak natchniony, tak? przemawiał jak natchniony. Prawda? Drugi list do Tymoteusza 3.16 mówi nam tak. Drugi do Tymoteusza 3.16, bardzo znany wiersz. Całe pismo przez Boga jest natchnione. I w języku greckim jest takie słowo łączące dwa słowa. I to słowo brzmi... Teopneustos, teopneustos. I dosłownie oznacza to posiadające oddech Boży. Teopneustos. Mające dech Boży. Oddech Boży. Tak więc słowo natchnione oznacza, że był w tym dech, tchnienie, interwencja Boga. Jest to możemy powiedzieć taki nadnaturalny, ale nie zniewalający, nadnaturalny wpływ Ducha Bożego. Na ludzki umysł, serce, poprzez który to wpływ uświęceni pisarze zostali użyci do przedstawienia Bożej prawdy bez jakiegokolwiek błędu czy pomyłki. Wiem, że to trochę długa jest definicja. Może z tego powodu ją powtórzę. Nadnaturalny wpływ Ducha Bożego na umysł w serce ludzkie, przez który uświęceni pisarze zostali użyci do przedstawienia Bożej prawdy bez jakiegokolwiek błędu czy pomyłki. Natchnione pismo, ta księga, to miejsce spotykania się Boga z człowiekiem. Gdy sięgasz do tej księgi, spotykasz się z Bożym głosem, spotykasz się z Bożym przesłaniem, Spotykasz się z Bożą obecnością. Bóg nieustannie mówi, a najwięcej mówi przez swoje słowo. Nie chciałbym tego w procentach określać, ale niemal wszystko, niemal wszystko, co wiem o Bogu wynika z tego, co tu przeczytałem. Część z tego, co usłyszałem, a część z tego, co mi zostało w jakiś inny sposób objawione, ale to są bardzo niewielkie części w porównaniu do tego, co znalazłem tutaj. Tak więc natchnione pismo to miejsce spotykania się Boga z człowiekiem. Chcesz spotykać się z Bogiem? To jest miejsce Twojego spotkania. Natchnione pismo to sposób na poznawanie Boga i Jego woli. To jedno wynika z drugiego. Nie poznasz Bożej woli, nie poznasz Boga, jeśli nie wejdziesz w pismo, w to słowo. Natchnione pismo. To narzędzie przemiany życia. Nic tak nie zmieniło mojego życia, jak lektura Pisma Świętego. Mojego sposobu myślenia, mojego serca. Żadne tłumaczenia, argumenty i moje osobiste próby stania się lepszym człowiekiem nie dały żadnego pozytywnego efektu. No może na chwilkę mi się coś udawało, ale potem było jeszcze gorzej. Moje życie, chociaż byłem młodym człowiekiem, zmierzało w dół. Biblia podniosła je wzwyż. O tym za tydzień więcej. Natchnione Pismo to źródło inspiracji wiary. Nie zbudujesz swojej wiary, nie pijąc z tego strumienia. List Rzymian mówi nam, wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Twoja wiara nie wzrośnie, jeśli nie będzie oparta o znajomość Pisma. Dlatego tylko Pismo. Natchnione Pismo to efekt współpracy Boga z człowiekiem. Zastanawiacie się, jak to było z tym natchnieniem. Niektórzy wyobrażają sobie, że było to tak, że pisarz siedział, a Bóg mu dyktował słowo po słowie. Jeszcze raz, Panie Boże, jak to było? Was również, kiedyś obcych. Jak? Kiedyś obcych. W ro... A jakie ch? Nie, to nie tak wyglądało. Nie było to też, jak próbują to przedstawić niektórzy w praktykach okultystycznych, kiedy medium, nieświadome tego, co się dzieje, ma używaną przez jakąś siłę rękę, która zapisuje jakiś przekaz. I ten człowiek w ogóle nie jest świadomy tego, co ta ręka zapisuje. To nie było tak. To są ciemne moce i Bóg się tym brzydzi. To jest przeklęta siła. Bóg współpracował z człowiekiem. I tak jak w Jezusie widzimy połączenie natury Boga i człowieka. Tych dwóch natur. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek. Zgadza się? Tak w Piśmie... Widzimy połączenie Bożego objawienia i ludzkiego języka. Bóg się objawia, wpływa na umysł, inspiruje, przekazuje treść. Człowiek dobiera słowa, styl. Dlatego księgi biblijne różnią się stylem. Inaczej spisane są księgi mojżeszowe, inny jest styl Izajasza, inny jest Jeremiasza, inaczej pisał Mateusz, inaczej Piotr. Każdy z nich ma swój styl. Bóg użył osobowości, temperamentu, wiedzy, poziomu każdego z tych ludzi, aby przekazać swoje poselstwo. Mamy spektrum lu różnych ludzi, od prostych pasterzy i rybaków, aż po książąt takich jak Mojżesz czy Izajasz z królewskiego rodu. Oni wszyscy, wybrani przez Boga, każdy z nich spisał jakiś fragment Bożego objawienia. I chciałem Wam powiedzieć, że uznajemy tak jak sam Jezus. Że każde użyte słowo jest natchnione i bezbłędne. Zastrzegamy, że dotyczy to rzecz jasna oryginału. W tłumaczeniu tłumacz ma swobodę, czy pewien zasób słów, które może użyć zamiennie. Stąd mamy różne przekłady. Zachęcam, abyśmy sięgali do dwóch, trzech, porównywali teksty. To zawsze poszerzy nasze zrozumienie. Jest to zawsze jakieś ubogacenie. Ale Jezus stał na stanowisku, że nie tylko Pismo jest natchnione w sensie ogólnym, ale w sensie dosłownym każde słowo, a nawet każda litera, a nawet 5,18, każda jota, każda kreska. To są najmniejsze znaki w pismach hebrajskich używane do uzupełnienia literek. Najmniejsza jota, kreska. Te najmniejsze szczegoliki są nienaruszalne. Tak Pan Jezus powiedział. Pan Jezus po swoimi wypowiedziami potwierdził również wszystkie historie z Tego Testamentu, począwszy od stworzenia przez wszystkie inne, że je uznaje, że potwierdza je swoim maturytetem. W rozmowie z Żydami w Ewangelii Jana w rozdziale 10, wierszu 35, Jan 10,35. Jezus dyskutując na pewien temat teologiczny, wiecie jak to z uczonymi w piśmie, nieraz mu się zdarzało, powiedział tak, pismo nie może być naruszone. I wszyscy się z nim zgadzali. Pismo nie może być naruszone. Odwołał się do jednego z tekstów pisma. Wprawił w zakłopotanie swoich przeciwników i dodał, pismo nie może być naruszone. Apostoł Piotr również wypowiadał się na temat natchnienia pisma. Zacytuję z jego listu, drugi list Piotra, rozdział pierwszy, wiersze 20 i 21. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstawało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. To jest na, nauka apostolska. To jest apostolski, nowotestamentowy punkt widzenia. Natchnienie nieomylne. Nie z woli człowieka, ale z woli Boga, który zadbał o to, żebyśmy mieli czyste źródło do picia każdego dnia. Wracamy do tej myśli tylko tylko. Możemy powiedzieć, no dlaczego tylko Pismo? Przecież mogą być jakieś dodatkowe hmm, nauki, zwyczaje, które mogą ubogacić naszą wiarę, które mogą spowodować, że coś lepiej zrozumiemy, może się nad czymś głębiej zastanowimy. Kochani, powiem Wam tak. Moje zdanie jest takie. Ja nie mam nic przeciwko tradycji, która nie sprzeciwia się Słowu Bożemu. Naprawdę to nie jestem też jakimś fanem tradycji, ale tradycja, która nie sprzeciwia się Słowu Bożemu, nie wzbudza we mnie sprzeciwu. Jeśli w jakimś kościele jest takie zrozumienie, że trzeba śpiewać hymny przy organach, w porządku. No nie, nie jest to biblijne, w tym sensie, że Biblia nic nie mówi o śpiewaniu przy organach, ale Biblia nie mówi też nic o śpiewaniu przy gitarze i perkusji. Chociaż możemy w Starym Testamencie znaleźć, znaleźć te instrumenty. Jeśli w jakimś kościele do posługiwania ubierane są jakieś specjalne stroje, osobiście mnie to dziwi, ja bym tego nie stosował. A jeżeli komuś to nie przeszkadza i nie sprzeciwia się to Ewangelii, nie będę potępiał, ani osądzał. Rozumiemy się, tak? Ja nie jestem za tym, ale jeśli ktoś tak lubi, chce, buduje go, to jest jego sprawa. Ale dlaczego tylko? Musimy otworzyć Ewangelię Marka. To jest bardzo ciekawy fragment, w którym Jezus wyraźnie wypowiedział się właśnie na temat tradycji. Rozdział siódmy. Ewangelista Marek, rozdział siódmy i przeczytajmy od wiersza pierwszego do trzynastego. Cały ten fragmencik. Czytajmy wspólnie, uważnie, albowiem naszą tradycją jest wspólne czytanie Pisma. I to jest dobra tradycja akurat. Lub przynajmniej słuchajmy uważnie. Zeszli się do niego faryzeusze oraz pewni znawcy prawa z Jerozolimy. Zauważyli oni, że niektórzy z jego uczniów jedzą chleb nieczystymi, to znaczy nieobmytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi trzymają się tradycji starszych i nie jedzą, jeśli najpierw w odpowiedni sposób nie obmyją sobie rąk. Także po powrocie z rynku nie jedzą, jeśli się nie umyją. Jest ponadto wiele innych rzeczy, które przejęli, których przestrzegają takich jak obmywanie kubków, dzbanów, miednic i łóżek. Zapytali go zatem faryzeusze i znawcy prawa. Dlaczego twoi uczniowie nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą chleb nieobmytymi rękami? On zaś im odpowiedział. Trafnie Izajasz powiedział o was, o obłudnikach w swoim proroctwie. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Czczą mnie jednak daremnie, ucząc zasad, które są nakazami ludzkimi. Porzuciliście przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkich tradycji? I ciągnął dalej. Sprytnie unieważniacie przykazanie Boże, aby zamiast niego obstawać przy własnej nauce. Mojżesz bowiem powiedział, Szanuj swego ojca i swoją matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. Wy natomiast mówicie, jeśliby człowiek powiedział ojcu lub matce korban, czyli to, co mógłbym wam dać jako wsparcie, jest darem ofiarnym, to już nie pozwalacie mu nic uczynić dla ojca albo matki. Tak właśnie przez swoją tradycję unieważniacie słowo Boga. I wiele tym podobnych rzeczy robicie. O! Nic nowego. Luter stanął wobec tej samej sytuacji, którą czytamy, opisaną tutaj. Nic nowego. Ludzka fantazja nie zna granic. Ludzkie pomysły na ulepszenie religijnego życia mogą być, potrafią być imponujące i zaskakujące. Umycie rąk. Myślisz, że to taka prosta sprawa? Odkręcić kurek i sobie ręce umyć? Nie, nie, nie, kolego, koleżanko. Trzeba było napełnić wodę, nalać do kubka i później obmyć z wierzchu do grzbietu, z grzbietu do wierzchu jeszcze raz i wtedy dopiero ręce były umyte jak należy. Słowo korban, słowo trudne. Bibliści zastanawiają się i nie są do końca pewni, co to słowo znaczy. Najprawdopodobniej jest to forma przysięgi polegającej na tym, że jeżeli jakąś kwotę pieniędzy, jakiś dar, który mógł być zużyty na różne cele, między innymi na pomoc starszym rodzicom, jeżeli pod wpływem uczonego w piśmie ktoś powiedział, to jest korban, nie mógł już nic z tym zrobić, nie mógł tego oddać, musiał przeznaczyć to na świątynię, na kult religijny. Wiecie, o co chodzi. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o... Marcin Luther stanął w tej samej sytuacji, obserwując przepych, bogactwo, hierarchów i nędzę tych, którzy to bogactwo tworzyli. Jezus wypomina tutaj trzy rzeczy. Chciałbym na nie zwrócić waszą uwagę. Po pierwsze, mówi o tradycji. Krytykuje tradycję, ludzką tradycję. Po drugie, mówi o ludzkich naukach. Po trzecie, mówi o sercach, które są daleko, dalekie od Boga. Dlatego tylko pismo. Gdyby nie wymyślono tego słowa korban przysięgi, pomoc rodzicom byłaby dużo łatwiejsza, ale ktoś wymyślił, ktoś sprytny, ktoś wymyślił, jak to zrobić, żeby się nie narobić, a dużo zarobić. Dlatego tylko pismo. Jezus powiedział wręcz w wierszu siódmym o tym, że taka cześć jest daremna, to są bardzo poważne słowa. Jeśli ludzie, ktokolwiek, przedstawia tradycje, ludzkie zwyczaje, nauki ponad Boże Słowo, zniekształcając je, cześć, którą oddaje Bogu, jest czcią nadaremną. Jest tylko religijnym trudem, który na Bogu nie robi żadnego wrażenia. Dodam więcej, żadnego pozytywnego wrażenia jeśli robi to, na pewno niepozytywne. Dlatego sola scriptura, tylko pismo. Aby podsumować tą krótką przemowę w stylu Lutra, zaśpiewajmy jeden werset z Bożego Słowa. Konkretnie z psalmu 119, jest to wiersz 105. Psalm 119, wiersz 105. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Haleluja, jakie to piękne słowa. Twoje słowo jest pochodnią moim nogom. Gdy idziemy w ciemność, Słowo Boże świeci. Pokazuje nam drogę. Przygotuj swój kubek w tym tygodniu. Bo będziesz czerpać Będę się modlił Aby Duch Święty nie dał Ci spokoju Abyś codziennie popijał sobie Nasączał siebie tą wodą prawdy Wodą życia Żeby to przenikało Twoje serce Twoje myśli Aby więcej było Bożego Słowa w Tobie Niż informacji z tego świata To jest możliwe Twoje Słowo jest pochodnią Moim nogom.